Pierwszej. Mieliśmy okazję poznać Macieja, amatora fizyki jądrowej i gięka, jego przyjaciela, który jest dziwny. Przez nieszczęśliwy splot wydarzeń musieli opuścić swą rodzinną wioskę i wskutek nieudolnego skoku czasoprzestrzennego znaleźli się w mieście. Teraz szukają naukowca, który pomógłby im wrócić. Oto ostatnie kilka sekund części pierwszej. To tutaj! Rzekł niewyraźnie Maciej, ponieważ zasłania usta swetrem. Liliowa. Ulica zdecydowanie nie zasłużyła na taką nazwę. W bogatej gamie zapachów, które wydzielała, nie było ani ksztylili, ani żadnych innych kwiatów. No, to Wy mam Gienek. No, gońcu! Słego tu jedyni, słego szukajcie na tej zbytnej ziemi. Część druga. Rozdział czwarty, w którym bohaterowie znajdują naukowca, i nawzajem, dzieją się dziwne rzeczy, co bardzo odbija się na sensie tego rozdziału, gdyż to on jest opowiadaczem. Kurde! Nie będziemy się przecież dalej! Powiedział Masie. Bójdźmy bliżej! Jego sweter był już jak na wilku agąbki. On... Strasznie się ślinię, jak ma go w Ciekawe, dlaczego wcześniej tego nie zauważyłem Aha, normalnie go tam nie trzyma Podeszliśmy bliżej do dziwnego domu W życiu bym nie wpadł, że na może mieszkać w czymś takim Wyobrażałem sobie takich ludzi w kontenerach na śmieci Zaufałem jednak Maćkowi Jak się okazało, mądrze zrobiłem Moja inteligencja zaskakuje czasem nawet mię. Czego? Zagderał na nas śmieszny mały człowieczek z kamerką na nosie Wygląda bardzo mądrze. Domyśliłem się więc, że to sam naukowiec. Wolałem jednak się upewnić. Cześć śmieszny, mały Słowiecku. Jesteś Boże, naukowcem? My w sprawie ogłoszenia. Już mam kuchałkę! Wspierajcie w to! My w sprawie tego drugiego. Ja umiem podróżować w czasie i znalazłem pańskie ogłoszenie. I popy. Nigdy nie dowiem się co pomógł, bo podniecony wizją znalezienia, rozwiązania naszych problemów, Maciek wyjął z ust sweter. Zaskutkowało to tym, że na się tego smrodu, zzieleniał, sfiltował i tak śmiesznie się przewrócił. Dobra, skoło tak, co śmieszne od ośrodka. W, w środku nie śmierdziało, a przynajmniej nie aż tak jak na zewnątrz. Maciek szybko odzyskał przytomność. Ale jeszcze nie w stanie wdusić siebie ani słowa. Postanowiłem więc zabłysnąć elokwencją. Czemu tak śmierć na mną? Kucharka Bigos dupuje! To ma być Bigos! Pachnie raczej jak popłuczenie z nocnika. Tego było za wiele. Skalać świętą nazwę Bigosu takim zapachem. Dostałby kurdupel po obie, gdy Macie w ostatniej chwili mnie nie powstrzymał. Drugi panie naukowcy. Przybywamy do Ciebie z daleka, abyś obdarzył mnie zrozumieniem świeżo odkrytego talentu podróżowaniem w czasie przestrzeni. Ten to zawsze umiał pieprzyć Hmm, a czekamy w się... Zasie Obełko tu nie zrozumiałem już nic. Biegnie ku mnie taka piękna otaczają nas drzewa. Wśród trawy latają motyle, tłonka. Słońce jest smukłą sylwetkę. Zbliża się, rozchyla ramiona. Uśmiecha się do mnie. Tak, chcę ją objąć. Zatręci na tej pięknej polanie. Ona otwiera usta. Słyszę jej głos. GIELEK! Stawaj do cholery! Okej, okay, sytuacja wygląda następująco. Kłócam na podłodze. W okolicy nie ma żadnego zagrożenia. Uff, ale mnie ktoś wystraszył. Zaraz, tylko kto? Gdzie jest Maciek? O, tu stoi. Nie, wisi. A obok, naukowiec. Momencik, jeśli oni stoją, to znaczy, że ja. Gienek, no już wstawaj. Trzeba brać się do roboty. Głos Maćka przybija ścianę bólu i ciemności, która mnie otacza. A mnie to tylko ból głowy. Otwieram oczy. O, mój dobry przyjaciel, wisi. Nie, on nie wisi. To Ty leżysz, będziesz potrzebował panu lekcji, a bowiem znasz technikę zaburzonego błędnika. Ciekawe, nazwę techniki wymawia normalnie. To niezwykłe dla ludzi w takim stanie. On coś ukrywa? Możesz myśleć, że skana czy sufit, to podłoga. Wygląda na to, że Ciebie też trzeba czegoś nauczyć. Bardzo ciekawe, ale to jeden wielki pis. Wtedy mnie wystarczyliście, z przerażenia poskoczyłem, po czym spadłem. Nic do gadania. W końcu podniosłem się na nogi. Smut już nie dokuczał, ale skończyli go dać, to świętokradskie pomyje. Albo mój nos kapitulował i wziął wolne. Tak? To spójrz na mnie! Rzekł naukowiec. Popatrzę? No i co? Naukowiec z Mackiem. Obaj wiszą. Moment! Nim otuliła mnie ciemność, usłyszałem głos naukowca. Niech śpi. Często będzie musiał się Tylko Póki co zajmijmy się tobą. Rozdział piąty, w którym poznajemy Marcelinę, narzeczoną Macieja. Są to chwile błogiego kochania, i rozpaczliwych prób uniknięcia posiłku. Dochodzi także do rywalizacji o tytuł najniezwyklejszego człowieka w powiecie. Już, już czytelnik dowiedziałby się, o co chodzi w technice zaburzonego błędnika, dlaczego, aby podróżować w czasu przestrzeni, najpierw trzeba odbyć przynajmniej dwuletnią libację alkoholową, co to ma wspólnego z paradoksem Kielofa, jak się do tego ma bigos, gdyby nie otwarcie się pozornie nieistotnych drzwi. Panie naukowcu, obiad na stole, naukowcu! Cholera jasna, a ten pieprzony starów płaci mi za a nie zaganianie za nim po całej chłopie. Drzwi rozwarły się z trzaskiem i w przejściu pojawia się wielka, bardzo gruba i pryszczata dziewczyna. Jak się lepiej przyjrzeć, można by pod grubą warstwą makijażu zrobionego z mieszanki masła, smalcu i mąki i węgla, jak nakazuje kretowińska tradycja, nie zabrakło też tam y, odrobiny miodu dla połysku i świetności. Dojrzeć wściekłość emanującą z tej osoby. – Marcelina? – Maćkowi szczęka opadła niemalże do samiutkiej ziemi. – Kochanie, co ty tutaj robisz? Nic nie mów! Ja wszystko wiem! Przybyłaś mnie odszukać! I rzucił się na jej pulchną szyję. Marcelina spojrzała na niego jak na karalucha i ruchem ręki strzepnęła go z siebie. Jasnelek! Powiedziała od niechcenia. Maciek! Poprawił kochaną. Prawda, że jest cudowna? To dla mnie narażała się na te wszystkie niebezpieczeństwa przyjeżdżając do miasta. Maciej był w siódmym niebie. Co pan na to powie, naukowcu? Wpiadamy! Wiatr śpiszczał w uszach, budynki przebijały się niczym podczas jazdy super szybkim pks em ewentualnie po wąchaniu nawozu krów z kretowień wielkich. Była to ulubiona rozrywka lokalnej młodzieży. Maciej chciał odsześć łzy wzruszenia, które popłynęły na wspomnienie ukochanej wsi oraz pierwszego przyjazdu pociągiem. Nieźle się wystraszył, myślał bowiem, iż to huragan. Niestety, żelazny ucisk naukowca obejmował Macieja, kropując jego ruchy. Na drugim ramieniu smacznie chrapał gienek. Zadziwiający, że nawet wejście ukochanej Macieja oraz rytm naukowca nie były w stanie do, dobudzić go. Zauważył dziwne wybrzuszenie na spodniach przyjaciela, co wyjaśniało brak reakcji na wejście pięknej Marceliny. Jej wspomnienie obudziło w Macieju gniew wobec naukowca, który utrudnił Maciejowi wyznanie swojej miłości. Jednakże szacunek do niego hamował go, zatem postawił sprawę jasno. Wolnisz waniliowe czy czekoladowe? Słucham? Odparł naukowiec. Y y znaczy się, czemu uciekałem przed Marceliną? Przecież ona mnie kocha, nie zrobi nam krzywdy. Ta, Obelży się lepiej. Powiedział naukowiec całkiem wyraźnie. Maciej wykonał polecenie. bo Dali dostrzegł zbliżający się z ogromną prędkością kocioł, z nad którego buchały zielone kłęby dymu. Zastanawiając się, jakim cudem on się porusza, Maciej dostrzegł wystające spod na kudłate, umięśnione nogi. W rzeczy samej kocioł był obejmowany przez dwie potężne, kosmaty u dwie łapy, różniące się od wspomnianych łap, długimi, jaskrawo zdobionymi tipsami, obgryzionymi na końcu. — No i jak z oświatczy zapytał ironicznie naukowiec. — Przyspieszmy nieco. — Zdecydował Maciej. Widocznie nadszedł ten jeden w miesiącu dzień, kiedy nie należy zadzierać z kobietą. W wypadku Marceliny wypadał on codziennie. Minęli stragan z warzywami i schowali się za murkiem. Znaczy naukowiec się gdyż Maciejowi, który wciąż podtrzymywał drżącego gienka, sięgał on nieco powyżej pasa. Czasem dobrze być kurdupleń. Co ja to jestem? Daleko dajka co? Przasnęła Marcelina stawiając kociołek przed swym adoratorem. Słowo daleko dajka oznaczało w kretamińskiej gwarze kelnerkę, której obowiązki, wedle mniemania ta tamtejszych tubylców, nie nas wykraczają poza zwykłe podawanie jedzenia. Jest to więc określenie wielce obraźliwe. Skończę znowu gołębeczko! Zaprzeczył gorliwie. To tylko była taka przebieżka dla zaostrzenia apetytu. Widzisz, Gienek źle się czuje i pomyślałem, że takie ćwiczonko poprawi mu samopoczucie. Po czym dla nadania swojemu garstom autentyczności plęknął Gienka w ramię, A Gienek świetnie wyczuł się dramacyzm w chwili, przewalił się przez mury i zarył nosem w błoto. No to żyje. Marcelina wzięła w jedną rękę michę, w drugą chochlę, a trzecią nachyliła kociołek i nałożyła swemu ukochanemu gigosu. Dziękuję, cukiereczku. Wyjąkał Maciej, przyjmując od niej drżącymi rękoma talerz. Raz kret zdycha pomyślał, wziął głęboki oddech, wyłowił z talerza szczurzy ogon i zjadł. Uff. Gdy się ocknął, Marceliny już nie było. Gienek leżał w tej samej pozycji, pochrapując, a naukowiec nachylał się nad nim z zaciekawieniem. Na paradoks Kilofa. Czegoś takiego jeszcze w zdyciu nie widziałem. powiedział, zobaczywszy, że Maciej odzyska przytomność i pomógł mu wstać. Gdzie Marcelina? zapytał drżącym głosem. Posła pozmywać, a potem na ferial, więc nie musimy się już niczego dzisiaj obawiać. Uspokoił go naukowiec. Gienek chrapnął, stęgnął już się wydawało, że zacznie pierdzieć, gdy mistrę jonizowego obudził się. Dopiero potem pierdził. Maciej był doskonale przygotowany na taką sytuację. Rzucił się na ziemię, naciągnął światę na całą twarz. Gazy gienka miały tendencję do zbliżania się ku źródłom ciepła. Wykazywały się szczątkową inteligencją, co było ich zgubą. Kretowinianie często zapalali w takiej sytuacji świece, łuczywa, do których smród chętnie ciągnął, w efekcie czego pięknie oświetlało okolice. O tym jednak nie wiedział naukowiec, który bez trosk stał w miejscu. Niestety nawet jego zahartowane receptory węchu poniosły klęskę. Zwali się jak kłoda, zwinięte włosy zaczęły się utleniać. Maciej rzuci się, aby przeszukać jego kieszenie, mając nadzieję, iż ma jakieś zapałki albo zapalniczkę. Gienek ubiegł go zapalając swoją. Wkrótce można było odetchnąć, bez narażenia się na utratę wzroku i potencji. Gienek schował zapalniczkę do kieszeni i zwrócił się do przyjaciela. Sorry stary, wymrz mi się. Lepiej się módl, żeby przeżył, bo inaczej twoje sory nie pomoże. Rzekł macie cudząc naukowca. A w zasadzie to od kiedy nosisz zapalniczkę? Pamiętasz trendowatego? Jankam moczy gębę? Tego, co przez twojego bąka stracił uszy, nos, prawą nogę, a pół twarzy miał poparzone? Bo oślepiony wpadł do miska? Tak, właśnie tego. Po tym wypadku postanowiłem, że będę nosił ze sobą ogień, aby nie szkodzić innym. Zuchłopak chłopak, pomyślał Maciej. Wreszcie pomyślał o innych ludziach, zamiast zastanawiać się, skąd by trzasnąć Bigos. W końcu naukowiec osknął się, krzyknął z pr przerażeniem. Coś tu śmierdzi! Krycie! Wziął Wziąłszy przykład z Maćka, zwinął się w kłębek. A, to tylko to! rzekł gienek, wskazując na dziwną, porosłą, świecącą się pleśnią i grzybami górę gnijącej brei. Cóż, warzywa nie miały szans. Dobra, czas już na nas. Panie Eugoniuszu, podczas gdy był Pan niedysponowany, wyjaśniliśmy sobie co nieco. Gienek zbity z tropu tym Panem zająknął tylko. Yy... Chodzi o to, że to, co wzięliśmy za podróżę w czasie, wcale takimi podróżami nie było. Pośpieszył z wyjaśnieniami Maciej, no co Gienek zrobił jeszcze głupszą minę. Biorąc pod uwagę niezwykły wręcz skład chemiczny Waszych ciał w momencie niefortunnego skoku, Czyli to, że mieliśmy około 20 promili we krwi. Można stwierdzić, że element trydomestrii niematerialnej, czyli ETN, odpowiedzialny za odnocenie ciał względem czwartej i wymiarowej przestrzeni zgłupiał. Zgłupiał wtedy, gdy wypowiedziałem w autobusie swoje życzenie i kto wie, może i przeniósłoby nas na zamek króla Artura, ale uratowała nas twoja marchewka. Bo nie była pijana. Tą osobliwość nazwaliśmy paradoksem Kilofa. Bo tak jak trzeźwy Kilof w rękach pijanego może robić z Zygonu większego niż po meczu w barze u Polska, tak trzeźwa marchewka spowodowała, że ETN nas y, widział, ale nie miał pojęcia czym jesteśmy. Rozumiesz? Gienek nie rozumiał ani słowa. Był zaspany, swędziała go lewa noga i chciało mu się bigosu. Dodatkowo dwaj napaleńcy wyzwali jego ulubioną marchewkę. Tak mu się przynajmniej wydawało. Zrobił więc jedyne co mu przyszło do głowy. Wstał, odwrócił się i oddał mąż na to, co niegdyś było piękną kapustą. Wywołana reakcja chemiczna doprowadziła do gwałtownego utlenienia się jarzyn a raczej tego co z nich zostało. Zapach może nie najpiękniejszy, ale przynajmniej ciepło, stwierdził naukowiec. Interesujące. Nie dość, iż twój mocz potrafił przeżyć stalową kłódkę w szopie Henka Latryny, to jeszcze potrafi rozniecać ogień. Co tym sądzisz, Gienku? Zachwycony Maciej zwrócił się do przyjaciela. W odpowiedzi usłyszał dziwny pomruk, będący czymś pomiędzy rykiem niedźwiedzia, a głośnym bąkiem. Wiedział, czego się spodziewać po przyjacielu. Błodny jesteś. Powiedział Gienek. Cóż, w końcu ty nie jadłeś bigosu. Twarz Gienka wykrzywiła się w grymasie Gniegu, Kombinacji z wyrazem żalu. Macie czym prędzej dorzucił. Tego, co tak strasznie śmierdział. E, nie masz czego zżałować. Pani nau... Może pan stać, on już nie będzie pierdział. Co? rotał naukowy i zciągnął z głowy, czap głowy czapkę uszankę. A, postło sobie. Co za skrętkę? E, tak, tak, ale e, Gienek chętnie by coś zjadł. E, nie ma tu jakiegoś sklepu? Panie Macieju, ludzie są tu tak biedni, że nie mają pieniędzy, aby cokolwiek kupić, nie ma więc żadnych sklepów, zresztą pańskie pieniądze mam ja, ale liter, że chłopaki jak przyjdą do ognia, wskazał na ponącą kupę kompostu, to psy ma coś dla jedzenia. Jakie chłopaki? Zapytał Maciej. Chyba mówi o nie, rzekł Gienek, wskazując na zbliżający się zewsząd tłum. Na oko było ich ze dwie setki, jednak tym, co najbardziej zaciekawiło Macieja był fakt, że wszyscy mieli w dłoni siatkę. Taką zwykłą siatkę, z, jak, z jaką jego babcia, straszna jędza z niej była, zwykła hazać na zakupy. Dlatego też wiedział, jak niebezpieczną może być bronią. Ogień, ogień, ogień. Kurczę, mówię, do góry I ja cię też, ciemno Później tu jak w dupie, młodo. No. Nie twoim bambusie, tak się inno mówi. Tłum, jak tłum zachował się głośno i nie zwracał uwagi na przeszkody mu na drodze, to też czego bohaterowie zostali brutalnie oddechnięci od płonącej kapusty. Co też się tu... O co kurde chodzi, naukowcy? Zapytał na wpół zdziwiony, a na wpół przerażony Maciej. Już, już by się dowiedział, już naukowiec otwiera usta, by mu odpowiedzieć, gdy na dźwięk znajomego głosu wystąpiła tą postać. Proszę, proszę, kogoż my tu mam. Maciej Pieniążek we własnym losowi. Takiej wściekłości Maciej dawno nie czuł. Oto stał przed nim jego największy wróg, Filip pędzi derka. Najniezwyklejszy człowiek w powiecie, czas jakby się zatrzymał, istnieli tylko oni. Stanęli naprzeciwko siebie, aby odbyć pojedynek decydujący o tytule najniezwyklejszego. Jego ruch był szybki, i niczym błyskawica. Filip sięgnął do kieszeni, wyjął z niej brukselkę i wciągnął ją do nosa, po czym słucha wylał mu się w dżem agrestowy. padł na ziemię, zwijając się w konwulsjach sz sz sz szału. <grym> Dalej żerać się zazdrość, bo po przegranym starciu o tytuł najniezwyklejszego człowieka w powiecie. Myślałeś, że ze swoim intelektem, intelektą, intelem, no mózgiem w każdym razie. Sądziłeś, iż pokonasz to? Rzekł Filip do dotarz, tarzającego się Macieja, wrzucając do ust garść rodzynek. To Filip wypył łożysko kółkowe. To mamy stanem, stwierdził Gienek. Instynktownie wiedział, że musi pokonać zdumienie i stanąć w obronie przyjaciela. Każdy przyjatogani potrafi dokonać czegoś lepszego. To prawda? Może nam coś zaprezentujesz? Powiedział prędzi patrząc po zgromadzonym tłumie. Chciał śmieszyć ich na oczach milionów, choć nie wiedział ile to jest. W ostateczności mógł to być tłum Menów. Genek był zestresowany. Nie miał niczego, czy mógłby przebić dżem agrestowy z ucha. Przerażony utracił władzę nad zwiarczami i puścił bąka. Rozdział szósty, w którym bohaterowie wraz ze swym nowym kompanem, naukowcem, muszą się ukrywać. Gdy wychodzą z kryjówki, następuje straszliwy zwrot akcji. mieszkańcy. Na ulicy Liliowej miał miejsce atak terrorystyczny z użyciem środków chemicznych. Celem była grupa lokalnych mieszkańców, którzy zahartowani dzięki miejscowej atmosferze wyszli bez szwanku. Stan policjantów, którzy chcieli zapobiec rozmontowaniu siedmiu karetek, dwóch wozów strażackich oraz dziesięciu radiowozów jest stabilny. Jedyną ofiarą ataku jest Filip Pędziderka, najniezwyklejszy człowiek w powiecie. Znajdował się w epicentrum wybuchu. Zmarł w wyniku poparzenia dróg oddechowych, pokarmowych oraz moczowych. Odniósł obrażenia odbytu w wyniku wędknięcia kolby kukurydzy w... między pośladki. Burmistrz miasta ogłosił pięć minut żałoby. Powtarzają to w radiu cały dzień. Stwierdził ponuro Maciej i wyłączył odbiornik. Siedzieli od czterech godzin skryci w piwnicy domu naukowca. Nie, nie dlatego, że policja mogłaby ich powiązać z ostatnimi wydarzeniami. Winą obarczono terrorystów. Powód ich konspiracji był inny. Zbliżała się pora kolacji. — Nudzi mi się! Wyjdźmy stąd! Może ten bigot nie jest aż tak zły! — powiedział Giemek, układając kolejny element domina, Grali w to już ponad dwie godziny. Jako elementów układanki używali ziemniaków. — Tak, tylko że ty nie widziałeś, co się działo z Maciejem, kiedy go zjadł. Naukowiec położył ziemniak i wygrał piąty raz z rzędu. Nagle nad nimi coś strzeliło, przypnęło i mrożąc krew, żyła ryknęło. Nie trzeba mówić, że nasi dzielni bohaterowie nie zawahali się ani chwili. Odskoczyli od najodleglejszego... do najodleglejszego kątka ciemnej piwnicy i wtulili się w siebie, szczękając zębami. Nastała cisza. Po pół godzinie zdecydowali się zobaczyć, co zaszło. Pierwszy ruszył Gienek. Był na tyle głupi, że wmówili mu, że przegrał w marynarza. Powolutku, po cichutku uchylił drzwi. Ja się pierdaczę! Saigon lepszy niż po imieniu na u Maciej i naukowiec wybiegli za nim. Ich oczo, oczom ukazał się całkowicie zdemolowany salon. Po środku na podłodze leżała kartka z dziwnymi znaczkami. Maciej ostrożnie zbliżył się i podniósł ją. To... to... to... to... to kreć jajcowa! Wyjąkał i pokazał gienkowi kartkę. Już na pierwszy rzut oka można było rozpoznać, że pokryta jest starożytnymi kretowińskimi piktogramami. Wreszcie cię znalazłem, złem, złam. Mam Marcelinę. I co mi teraz zrobisz, Z pewnymi trudnościami przeczytał Gienek. Kurde, ale się porobiło. Spojrzał na Macieja. Ten czerwony z wściekłości jakby wyższy odwrócił się i zaryczał. Uratuję cię Marcelino! Na pochybę kręcimy sobie! Po czym puścił się biegiem w kierunku Kretowin. Cóż było robić? Gienek i naukowiec pobiegli za nim. Maciek, Maciek, no już wstawaj. Z poza ciemności dobiegał głos Gienka. Obalała głowa, poskakiwała rytmicznie i potrząsana przez niego. W tym czasie ktoś przeszukiwał kieszenie Macieja. Co, co się stało? Wyjęczą macie. Troszkę cię poniosłeś, załączony furią, popędziesz w dar, nie zwracając uwagi na przeszkody. Pal licho te stragany, kosze na śmieci, dwie latarnie i tira. Ale jak to mówią, dupą deski nie przewiercić? czy jakoś tak? W każdym razie w starciu ze ścianą poniosłeś klęskę. Aha, a właściwie to, naukowcu, mógłbyś zostawić mój portfel w spokoju? Luzyk! Słuchałem chusteczki, Bonosa! Czego innego miałbym się tam spodrywać. To mój dowód, nie chusteczka. Wracając do tematu... Co by tak wkurzyło? A to w jest coś? To się prawda może? Sarpnął naukowiec. No co? W potrzebie byłem. Okej, okay, spokojnie. Udezła się Gienek. Bądźmy rozsądni. Do niego te słowa pasowały, jak ogórki kiszone do lodów owocowych. Najważniejsze teraz tu uratować Marcelinę z rąk kręci. Maciek, czekaj! Nie zdążyć przed nią do kretowin wielkich. Gówno mi to obchodzi! Będę próbował! Dalszy Maciej, wyrywając się z ucisku nau naukowca. Nie próbuj! Chciej! krzyczał naukowiec. Powiedz sobie, czego chcesz! Ucałować moją ukochaną! E, e, e, może najpierw dostańmy się do tych melin. A nie, kretowin. W sumie racja. Chcę... chcę do kretowin wielkich. Czy skok czasoprzestrzenny tym razem się powiedzie? Czy Maciej uratuje swą ukochaną ze szpon kręci jajcowej? Jak się potoczyły losy Kretowin Wielkich? Tego dowiecie się w następnych odcinkach.